wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. Minęła 23 jest piątek, 3 kwietnia, a u nas w magazynie. Polacy wyjeżdżają na święta, wzmożony ruch na drogach, dworcach, lotniskach, a porządku pilnuje więcej patroli drogówki. Tłumy wiernych na drodze krzyżowej w rzymskim Koloseum pod przewodnictwem papieża i pustki w Jerozolimie. Bazylika Grobu Pańskiego pozostaje zamknięta z powodu wojny. chcę pomóc, a nie zaszkodzić Prawu i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki założył własne stowarzyszenie. Ewa Worobiec, zapraszam na Szczegóły. Suma wydarzeń. Od rana na polskich drogach obserwujemy wzmożony ruch, a to oznacza, że rozpoczął się długi weekend, a wraz z nim utrudnienia i korki na trasach wyjazdowych z dużych miast. Większy ruch był także na dworcach kolejowych i lotniskach, to znaczy, że Polacy licznie wyjeżdżali na święta. Na drogach pojawiło się więcej policyjnych patroli. W ubiegłym roku w okresie Wielkanocy doszło do ponad 240 wypadków drogowych, zginęło w nich 16 osób. Policja apeluje do kierowców, aby przed wyruszeniem w drogę sprawdzili poziom oleju, ciśnienia, w oponach i stan wycieraczek. O świątecznych wyjazdach z kierowcami w podwarszawskim nadarzeniu rozmawiał Michał Makowski. Do poniedziałku, do Tychów. Przygotowywał się pan jakoś specjalnie na tę długą trasę? Nie jest aż taka długa, pokonuje regularnie co trzy tygodnie, więc z przyzwyczajenia. No mniej uważamy na, na innych uczestników ruchu. No to chyba jak ktoś bez żony jeździ. Trochę luźnia, ale też jezdnia jest w miarę spokojna, więc można jechać. Jeżeli nie szalejesz na drodze, to raczej jest bezpieczniej niż jesienią czy zimą. A Pani jako pasażerka czuje się bezpieczna z Panem? Od tylu lat to już tak. ja Nie mam wyboru. Dostrzega Pan różnicę właśnie w tym, jak się kierowcy zachowują w tym okresie świątecznym, jak jest generalnie duży ruch na drogach? Nie, chyba jest cały czas tak samo. Tak samo szybko ich wyprzedzamy jak w zwykły dzień. Policjanci dbają o to, by bez przeszkód dotarli do celu, ale dla łamiących przepisy nie będzie taryfy ulgowej, zapowiada aspirant Marcin Sawicki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.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 W patrolowanie polskich dróg włączają się policyjne radiowozy z grupy SPIT, a do poważnego zdarzenia doszło w podwarszawskich Markach. Siedem osób zostało rannych w wyniku zderzenia samochodu osobowego z autobusem komunikacji miejskiej. Siła uderzenia była na tyle duża, że autobus przewrócił się na bok. O wstępnych ustaleniach poinformował Jakub Filpek z Komendy Stołecznej Policji. Kierujący BMW nie dostosował się do sygnalizacji świetlnej i wjechał na skrzyżowanie. Uderzył w bok autobusu. W wyniku zdarzenia siedem osób zostało poszkodowanych, którzy zostali przewiezieni do szpitali. Kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi. Sporego ruchu spodziewa się w nadchodzące święta Wielkiej Nocy branża turystyczna nad morzem. Obiekty turystyczne już mają niemal komplet rezerwacji. Coraz więcej osób decyduje się na wyjazdowe święta lub chociaż jednodniowy wypad nad Bałtyk. O szczegółach Aneta Łuczkowska. Wyjazdy wielkanocne to zwykle jeden góra, dwa noclegi w hotelu. Sporo osób na wyjazd, a często i na spontaniczny nocleg decyduje się, gdy tylko dopisze pogoda, mówi wiceprezydent Świnoujścia Roman Kucierski. Co prawda z informacji ostatnich, które mam, hotele są już zapełnione i niemal obłożenie sięga i w Świnoujściu, w Międzyzdrojach prawie 100%, ale myślę, że znajdą się jeszcze takie miejsca, gdzie, gdzie na ostatnią chwilę ten last minute będzie można skorzystać. Pierwsi polscy turyści już dotarli. Pierwszy taki wyjazd za 40 lat po prostu chciałam coś zmienić. Co państwo będą robić tutaj nad morzem? Spacerować i to, to wszystko. Najwięcej turystów ma przyjechać tutaj dziś po południu i w sobotę. Aneta Łuczkowska. Polskie Radio. Od jutra do wtorku będą obowiązywać nowe maksymalne ceny paliw zgodnie z komunikatem Ministerstwa Energii. Za litr benzyny 95 zapłacimy do 6 ,21 zł, i groszy, a olej napędowy ma kosztować 7 ,87 zł i groszy za litr. Podwyżki cen paliw są nieuniknione, prognozują eksperci. Największe wzrosty będą dotyczyć oleju napędowego i dojdzie do tego mimo obowiązywania rządowego pakietu CPN. Obecnie za litr benzyny i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 Sztywne ceny paliw to zabieg krótkotrwały, tak mówił na naszej antenie ekonomista Banku PKOS Piotr Bartkiewicz. No, jesteśmy niestety niewolnikami faktu, że nie wiemy co wydarzy się w Zatoce Perskiej. No, nie, nie znamy dokładnych prawdopodobieństw różnych scenariuszy, czy to eskalacji, czy, czy, czy deeskalacji. Natomiast no, wiemy, że im dłużej wojna trwa, tym większe są zaburzenia na rynkach paliw płynnych i tym większy negatywny wpływ na gospodarkę. W związku z tak zwaną turystyką paliwową, bo w Polsce paliwo jest najtańsze w Europie, na przygranicznych stacjach paliw Polski rząd rozważa, Wprowadzenie ograniczeń dla obcokrajowców, jeśli chodzi o tankowanie. Post, cisza, skupienie i modlitwa Kościół katolicki obchodzi Wielki Piątek. To dzień, w którym upamiętniana jest śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. W rzymskim Koloseum przeszła droga krzyżowa, której po raz pierwszy przewodniczył papież Leon XIV. Mrok wokół Koloseum rozświetlały tysiące świec i pochodni przyniesionych przez uczestników drogi. Watykanista Michał Kłosowski podkreśla, że misterium Męki Pańskiej to wydarzenie pełne symboli. To jest też tak bardzo symboliczne, mówiąc obrazowo, metaforyczne. Ciemność i światło. Ostatnia droga tak naprawdę przed tym, co nas czeka w poniedziałek wielkanocny, ale też świadomość i wskazanie tego, że czasami to jest droga, która przez taką właśnie ciemność prowadzi. Droga krzyżowa w rzymskim Koloseum to tradycja ustanowiona już w 1750 roku. A ulicami Warszawy przeszła 30. Wielkopiątkowa Centralna Droga Krzyżowa. Na bożeństwu przewodniczył metropolita Warszawskiej, arcybiskup Adrian Galbas. Któryś za nas rany, Jezu. Przechodzimy normalnie przez miasto, gdzie ludzie są w barach, gdzie ludzie są w sklepach, gdzie jeszcze wracają z pracy. I chyba to jest najpiękniejsze, że idziemy z Chrystusem do, do innych. Nie ludzie przychodzą do kościoła, ale my wychodzimy z Chrystusem. Zakopane, Białe Dunajec, Bańsko, Wyżno. Specjalnie przyjechali na drogę krzyżową. Górali zawsze byli wierząc i zawsze będą. Zmartwychwstanie to nie tylko niedzielny poranek, ale właśnie to tridom, które się rozpoczęło wczoraj, Wielki Czwartek, ono trwa. Będziemy nieść krzyż pasyjny, w którym znajdują się błogosławionego księdza Jerzego Bobiełuszki, wierząc w jego szczególne wstawiennictwo za nami. Pierwszą centralną drogę krzyżową w Warszawie zorganizowano w 1994 roku. Tegoroczna Wielkanoc w Jerozolimie przebiega w cieniu wojny. Tradycyjne obchody zostały ograniczone. Zakazane są zgromadzenia powyżej 50 osób. Bazylika Grobu Pańskiego jest zamknięta. Prawosławna siostra Miriam Jurczyk mówi, że sytuacja jest wyjątkowo trudna. To jest nie tylko grob zamknięty, Stare Miasto jest zamknięte. Do Miasta Starego nie można wejść, tam stoją policjanci. Nikt nie może wejść nie tylko do świątyni grobu pańskiego, nikt nie może wejść nawet na plac świątynny. W wyniku porozumienia między łacińskim patriarchą Jez Jerozolimy z rządem Izraela liturgia Triduum Paschalnego w Bazylice Grobu Świętego będzie sprawowana przy zamkniętych drzwiach bez udziału wiernych. To ostatni moment, by zrobić przedświąteczne zakupy. Czas jest jeszcze tylko jutro. W sklepach i na bazarach dziś panował już spory ruch. Jakie produkty Polacy wybierają i co znajdzie się w tym roku na świątecznym stole? O to pytał w Piotrkowie Trybunalskim reporter Polskiego Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.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 Zniszczony przez ogień papieski krzyż zostanie odbudowany, zapewnia proboszcz warszawskiej parafii, ksiądz Andrzej Krzesiński. Monument, który znajduje się przy kościele pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbego na Mokotowie, został strawiony przez ogień dziś po południu. Duchowny podkreśla, że parafia współpracuje ze służbami, które wyjaśniają okoliczności pojawienia się ognia na terenie kościoła. W ten Wielki Piątek przeżywamy jednocześnie bardzo trudne wydarzenie, mianowicie spłonął. Ten krzyż papieski, znamienny krzyż. Oczywiście współpracuję z policją, ze strażą. Współpracujemy i trudno odpowiedzieć na pytanie, co tak naprawdę się stało. Według policji prawdopodobnie doszło do samozapłonu, pożar nie zagroził ludziom, nikt nie został poszkodowany, a krzyż po świętach ma być postanowiony na nowo, ma być odbudowany, naprawiony. Historyczna konstrukcja ucierpiała tylko częściowo, bo krzyż jest drewniany, ale był zabezpieczony metalową osłoną. Przypomnijmy, że przed krzyżem w 79 roku papież Jan Paweł II odprawił mszę, w czasie której wypowiedział słynne zdanie Niech wstąpi duch twój i odnowi oblicza ziemi tej ziemi.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 Suma wydarzeń. Były premier Mateusz Morawiecki założył własne stowarzyszenie, co, jak mówił jego współpracownik Michał Dworczyk w radiowej trójce, ma to pomóc, a nie zaszkodzić prawu i sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński wzywa tymczasem byłego premiera na rozmowę o przyszłości partii, nieoficjalnie, by go zdyscyplinować. Jarosław Rzepa z PSL nie wyklucza przedwyborczej współpracy z Morawieckim. Gość Polskiego Radia 24 powiedział, że były premier w rządzie PiS musiałby wyjść ze swojej partii.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 Natomiast jeżeli będą jakiekolwiek okoliczności i strony, z którym będą mogły się porozumieć, mieć wspólny język, uważam, że przed wyborami wiele takich aliansów jest możliwych. Mateusz Morawiecki wziął udział w debacie z liderem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i chwalił poprawiony przez ludowców prezydencki projekt SAFE 0%. Ministerstwo Zdrowia zapowiada od odwołanie od wyroku belgijskiego sądu pierwszej instancji w sprawie zapłaty za nieodebrane szczepionki firmy Pfizer. Zamówił je, a potem nie odebrał rząd Prawa i Sprawiedliwości. Orzeczenie jest nieprawomocne, a chodzi o prawie 6 miliardów złotych. Wicedyrektor radiowej jedynki Jacek Czarnecki, współautor podcastu Strefa Wpływów, zwraca uwagę, że jeśli sąd drugiej instancji podtrzyma to rozstrzygnięcie, to Polska będzie musiała przeznaczyć na spłatę zobowiązania środki, które mogłyby trafić na wsparcie systemu ochrony zdrowia. To co mówi pani minister zdrowia do mnie trafia, że ona powiedziała, że jest to, to 6, 6 miliardów złotych, to jest cały budżet na onkologię rocznie. Czyli bez przesady, jeśli w tej chwili brakuje pieniędzy na wszystko, bo dużo wydajemy po prostu na programy socjalne, które rząd utrzymuje, bo nie może z nich zrezygnować, bo jak zrezygnuje, to będzie krzyk, że zabiera, nie wiem, emerytom, rodzinom wielodzietnym i tak dalej. Nie stać nas na to, żeby w tej chwili jeszcze wydawać na to, że PiS przepalił jakieś pieniądze Koncern Pfizer pozwał Polskę i Rumunię, argumentował, że zgodnie z kontraktem zawartym przez Komisję Europejską oba kraje powinny były odebrać zamówione szczepionki. Polska odmówiła ich przyjęcia. Cztery lata temu rząd PiS stwierdził, że jest mniej zakażeń COVID-em i wskazał na trwającą wojnę na Ukrainie. Rumunia podjęła podobną decyzję trochę później. Sąd pierwszej instancji w Brukseli odrzucił te argumenty i uznał, że szczepionki powinny zostać odebrane, a należność uregulowana. W przypadku Polski, przypomnijmy, chodzi o prawie miliard trzysta milionów euro. Do tego dochodzi jeszcze kara, a Rumunia ma zapłacić prawie sześćset milionów euro. Ma wydarzeń. Informacje ze świata. Ukraina powinna wycofać swoje wojska z Donbasu, jeśli chce zakończyć konflikt, powiedział rzecznik Kremla Dmitry Pieskow. Słowa te pojawiły się niemal w tym samym czasie co informacja prezydenta Ukrainy, że sytuacja na froncie jest najlepsza od 10 miesięcy. My wielokrotnie powtarzaliśmy, że aby zakończyć gorącą fazę specjalnej operacji wojskowej, Ukraina musi wycofać swoje wojska z Donbasu. Musi do tego dojść, by ułatwić przejście do polityczno-dyplomatycznego rozwiązania konfliktu. Załański musi wziąć na siebie odpowiedzialność polityczną i podjąć odpowiednią decyzję. Nie ma żadnych terminów. To działanie na dziś, a najlepiej na wczoraj. Władimir Zełenski zaprosił tymczasem zespół amerykańskich negocjatorów do Kijowa. Iran odrzucił amerykańską propozycję zawieszenia broni na 48 godzin. Informację przekazała irańska agencja informacyjna Fars. Amerykanie na razie nie komentują tych doniesień. Propozycja miała paść kilka dni temu w środę, kiedy Donald Trump zasugerował, że o rozejm poprosili sami Irańczycy. Więcej na ten temat Tomasz Sajewicz. Według źródła agencji Fars propozycja miała zostać złożona Irańczykom za pośrednictwem państwa trzeciego. Jego nazwę nie ujawniono. Władze w Teheranie miały odrzucić jednak ofertę wstrzymania ognia i ewentualnych mediacji. Prezydent Trump zapowiedział w tym tygodniu nasilenie ataków na Iran, które mają cofnąć ten kraj do, jak się wyraził, epoki kamienia łupanego. W amerykańskich nalotach niszczona jest irańska infrastruktura krytyczna, w tym mosty i elektrownie. Wcześniej podano przez Trumpa informacje, jakoby o zakończeniu wojny miał prosić prezydent Iranu, zdementował Teheran. Iran. Orędzie Trumpa, w którym zagroził po raz kolejny eskalacją ataków na Iran, doprowadziło jednocześnie do eskalacji gruźb Teheranu. Irańskie władze przekonują, że jeśli nie skończą się ataki w newralgiczne sektory gospodarki, z większą siłą uderzą w rafinerie i instalacje krytyczne na Bliskim Wschodzie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Jerozolima. Część dzieci z Elbląga na tegoroczne święta pozostaje w szpitalnych salach. Oddział pediatryczny niemal jest w całości zapełniony, ale lekarze przyznają, że w tym roku liczba małych pacjentów jest wyjątkowo duża. Wiele z nich nie będzie mogło wrócić do domów na święta, mówi Radiu Olsztyn Wojciech Dudek, ordynator oddziału pediatrycznego Szpitala Miejskiego w Elblągu. W tym roku jest wyjątkowo dużo pacjentów. Zazwyczaj staraliśmy się, jak to możliwe, żeby pacjentów przygotować do leczenia ambulatoryjnego. Jednak w tym roku ze względu na no, ilość pacjentów, ale też i w zasadzie brak szpitali wokół, no, mamy praktycznie oddział prawie że pełen. Jest to sytuacja wyjątkowa, praktycznie do tej pory niespotykana. Konkretnie mamy w tym momencie 29 pacjentów na rok. Większość z nich zostanie niestety na Święta. A dlatego z pomocą przyszły wolontariuszki z Fundacji Elbląskie Anioły, które przygotowały świąteczne paczki, a w nich słodycze, zabawki. Drobne niespodzianki, mówi Aleksandra Gładzińska, prezes Fundacji Elbląskie Anioły. Od maluszka do tych starszych dzieciaczków, które po prostu znalazły się w tym momencie świątecznym właśnie na oddziale. Cieszymy się, że po prostu ten nasz zając przyniósł troszkę radości. Dla wolontariuszek to przede wszystkim gest pamięci i solidarności, szczególnie wobec tych, którzy na święta nie mogą wrócić do domu. Negocjacje płacowe pracowników ZUS z zarządem zawieszone do czwartku 9 kwietnia. O decyzji poinformowała rzeczniczka Związku Zawodowego Pracowników Marta Markuń. Zakończyliśmy część rokowań odnośnie podwyżki wynagrodzeń. Nastąpiła przerwa. Kolejne spotkanie będzie w dniu 9 kwietnia. Wznawiamy rozmowy. Pracodawca zobowiązał się uszczegółowić jeszcze materiał ten, który został nadesłany. 10 mamy mieć spotkanie w Radzie Dialogu Społecznego. Tam się spotkamy z przedstawicielami Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Będziemy rozmawiali o pieniądzach, bo to są osoby, które są władne, żeby z nami rozmawiać, żeby Podjąć decyzję. Okupacja centralizus przy ulicy Szamockiej w Warszawie trwała od środy, 1 kwietnia. Na miejscu było prawie 30 osób. Przedstawiciele związków zawodowych domagają się podwyżek i poprawy warunków pracy. W sumie wydarzeń wspomnienie Wojciecha Morawskiego, perkusista i współzałożyciel zespołu Perfekt, zmarł w wieku 76 lat. O śmierci muzyka poinformował Zbigniew Hołdys.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 Wraz z żoną Lilą Wojciech Morawski był zaangażowany w prowadzenie Fundacji Dzieci Ulicy oraz Uniwersytetu Leśnego. Pod koniec życia zmagał się z chorobą, a zmarł w domu artysty w Skolimowie. I tą informacją kończymy wieczorną Sumę Wydarzeń. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Ewa Worobiec, dziękuję. Do usłyszenia. To była Suma Wydarzeń. Ogłoszenie społeczne. Państwo tego nie widzą, ale mam tu ze sobą paszport Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Anulowany. Jak system, który go komuś kiedyś wydawał lub nie. Dziś podróżując po Europie używam dowodu i cieszę się z tej wolności. Tyle i aż tyle. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Artur Barcisz. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl Uszanie społeczne. 22 minuty po godzinie 23. Wieczór w Polskim Radiu 24. Okazuje się, że Wielkanoc to dla wielu z nas czas przemyśleń na temat nieuchronności pewnych rzeczy, a na pewno taką nieuchronnością jest emerytura, o której warto pomyśleć znacznie wcześniej. Czy Polacy mają tego świadomość, a jeżeli mają, to w jaki sposób mogą zabezpieczyć swoją starość? I właśnie o tym na naszej antenie z Oskarem Sobolewskim, ekspertem emerytalnym z HRK Payroll Consulting rozmawiał Błażej Prośniewski. Myślę, że ta świadomość jest coraz większa, coraz częściej też o emeryturze myślimy, mówimy nie tylko z perspektywy tych osób, które już są albo za chwilę, za miesiąc, rok będą przychodziły, tylko właśnie z perspektywy tych, którzy na tę emeryturę będą przychodziły za 10, 15, 20, 30 lat, czy też tych osób, które dopiero na rynek pracy wchodzą, czyli są na samym początku swojej aktywności zawodowej, a co za tym idzie też na początku zbierania tego kapitału tych składek emerytalnych, które później przekładają się na wysokość świadczenia, a ten system tak został skonstruowany po reformie w 1999 roku, że każda składka odprowadzona ma znaczenie i moment, kiedy przechodzimy na emeryturę, to jest ten drugi element, to jest powiązane z tak zwaną średnią dalszego trwania życia, czyli tymi tablicami, które nowe zaczęły obowiązywać 1 kwietnia, czyli w tym tygodniu i będą obowiązywały do końca marca przyszłego roku, a z tych tablic wynika, że żyjemy dłużej. Oczywiście mówimy tutaj o średniej. Co za tym idzie, te nowe emerytury będą niższe, bowiem ten kapitał, który mamy zgromadzony jest dzielony przez większą liczbę miesięcy. To oczywiście mówimy o pewnej średniej, no ale ta średnia jest niezbędna do tego, żeby te nowe emerytury wyliczyć. Tutaj tylko podkreślmy, te osoby, które już są na emeryturze, ich to nie dotyczy, bo dotyczy to tych osób, które dopiero będą na emeryturę przechodziły. Jak rozumiem, e... To, że żyjemy coraz dłużej sprawia, że ta wspomniana już stopa zastąpienia jest coraz niższa. Natomiast zastanawia mnie, tempo spadku tej stopy zastąpienia dziś wynosi ona około 50%, no ale już za 30 lat będzie to znacznie mniej, to znaczy około 25-30%. Tak, to jest, to jest związane z tymi zmianami w systemie emerytalnym, o których mówiłem, czyli ten rok 99 wpłynął na to, jak ten system został ukształtowany. I to będzie się odnosiło do tych osób, które już na tę emeryturę będą przychodziły tylko i wyłącznie z nowego, nowego systemu. A to, co jest takim też głównym elementem wpływającym na wysokość tych świadczeń, to tak, zwana, tak zwany kapitał początkowy. I to, to właśnie ten kapitał początkowy powoduje, że dzisiaj też te świadczenia są wyższe. No i też pamiętajmy o tym, że dzisiaj przechodząc na, na emeryturę, ta średnia długości życia będzie niższa niż w perspektywie tych kolejnych lat no bo obserwujemy cały czas tak naprawdę wzrost tej średniej długości życia, która przekłada się na to, jak są liczone emerytury. Pomijając krótki spadek w czasach pandemii, kiedy faktycznie ta średnia długość życia nam się zmniejszyła, co powodowało, że te nowe emerytury tych osób, które przychodziły na emeryturę na przykład w roku 2022 były wyższe, no bo ta, ta liczba miesięcy, przez które był dzielony kapitał była, była mniejsza. Natomiast, no przy naszym niskim wieku emerytalnym, tutaj zwłaszcza w wieku emerytalnym kobiet, bo też ta stopa zastąpienia, o której pan wspominał, ona z perspektywy kobiet jest jeszcze niższa niż z perspektywy mężczyzn. No bo tutaj tych 5 lat różnicy w wieku emerytalnym wpływa na to w sposób istotny. Ale myślę, że w tym roku 50-60, czyli tym, gdzie te prognozy pokazują tę stopę zastąpienia na tym poziomie 20-25%, ten wiek emerytalny ulegnie już zmianie, co też przełoży się na to, że ta stopa zastąpienia będzie, będzie wyższa. A czy nie można tak zmienić tego powszechnego systemu emerytalnego, aby on jednak zapewniał nam godne emerytury? No bo powiedzmy sobie uczciwie emerytura w wysokości jednej trzeciej naszej ostatniej pensji to raczej nie jest godna emerytura, a na pewno nie zapewni nam takiego poziomu życia, do którego przyzwyczailiśmy się, będąc jeszcze na rynku pracy. To prawda, to świadczenie pierwszofilarowe, o którym mówimy, nie będzie aż tak wysokie. Oczywiście mówimy tutaj o o, o średniej, czyli też indywidualna sytuacja e, każdej osoby jest, y, jest inna. Jeżeli ktoś wcześniej zaczął pracę, zawsze pracował na umowach oskładkowanych, miał wysokie zarobki, miał wysokie zarobki e, no to też jego emerytura i, taki, i takiej osoby będzie, będzie wyższa, w przeciwieństwie do osób, które na przykład e, na takie oskładkowane umowy wchodzą dopiero w wieku 26, 28 czy 30 lat, a wcześniej pracowały na e, umowach nieoskładkowanych nie albo w ogóle nie pracowały. Także to też ta średnia stopa mówi nam o, o pewnych pewnym uśrednieniu tego, tej, tej sytuacji, co też nie jest takim najlepszym i najbardziej miarodajnym narzędziem. Natomiast no pokazuje nam, że ta sytuacja nie będzie aż tak dobra, jak ma to miejsce dzisiaj. Chociaż też część osób powie, że dzisiejsze 50%, które jest średnio w okolicy 50%, no to też dla wielu osób nie jest, nie jest dobry, dobry procent. Także no to też nie będzie tak, że, że ten, ten poziom dzisiejszy byłby dla, dla wszystkich odpowiedni. Wiedni i akceptowalny. Dlatego też powinniśmy oszczędzać i budować ten kapitał w drugim, w trzecim filarze, czy poza filarami. Natomiast no to, o czym mówiłem, czyli ten wiek przejścia na, na emeryturę, on też jest tym bardzo istotnym elementem, bowiem im później przechodzimy na emeryturę, tym ten kapitał z jednej strony nam się zwiększa, zakładając oczywiście, że cały czas pracujemy, cały czas odprowadzamy składki. Na no, z drugiej strony mamy tą mniejszą liczbę miesięcy, przez które ten kapitał jest dzielony. Także to są te dwa, dwa elementy. A też pamiętajmy, że te składki, które odprowadzamy do systemu, one są co roku waloryzowane. Także mówimy o tym waloryzacji konta, subkonta. Nie mówię tutaj o waloryzacji świadczeń, która ma miejsce w marcu, czyli tej corocznej walor waloryzacji emerytur, ale też tej waloryzacji, która będzie miała miejsce w czerwcu, kiedy dowiemy się o ile ta, jak i jak ta roczna waloryzacja kapitału na koncie w zusie wyglądała, bo to też ma znaczenie, że te środki cały czas są waloryzowane. One nie stoją, mówiąc trochę kolokwialnie, w miejscu. Ta ich wartość nie jest taka jak w momencie, kiedy ją odprowadzamy do systemu, tylko ona jest właśnie corocznie waloryzowana. Tak czy inaczej, tak jak pan wspomniał, właściwie wiele albo wszystko wskazuje na to, że powinniśmy wziąć sprawy w swoje Ręce, jeśli chodzi o budowanie oszczędności na starość, choć też dodajmy, że państwo nam w tym trochę pomaga, między innymi za sprawą pracowniczych planów kapitałowych. To jest dziś najpopularniejszy instrument takiego dodatkowego oszczędzania, choć pytanie, czy jest on już masowy, bo w PPK obecnie mamy 4 miliony 300 tysięcy uczestników. Tak, takie są dane aktualne. To jeszcze to pole do zwiększania liczby uczestników jak najbardziej jest. Szacunki te początkowe z czasów tworzenia ustawy dotyczącej pracowniczych planów kapitałowych mówiło o około 11 milionach potencjalnych uczestników, także widzimy, że cały czas ta liczba jest do, do osiągnięcia. Oczywiście no dzisiaj się trochę sytuacja zmieniła na, na rynku pracy, natomiast na pewno nadal jest duża grupa osób, która do PPK się nie zapisuje, a a właściwie wypisuje się z PPK. Precyzyjnie to dokładnie, dokładnie właśnie wypisuje się, bo ten program jest automatycznym zapisem dla osób w wieku 18-54 lata. Natomiast osoby 55-69 mogą do PPK się zapisać. Także ta grupa może. Ta grupa pierwsza, większa, młodsza jest do PPK zapisywana, ale oczywiście, tak jak Pan wspomniał, może się z tego PPK wypisać, czy złożyć deklarację rezygnacji. W przyszłym roku będzie kolejny automatyczny zapis. Poprzedni miał miejsce w roku 2023. Następny będzie w roku 27. Także zobaczymy, o ile wtedy zwiększy nam się liczba uczestników PPK. Natomiast, jeżeli ktoś zrezygnował na przestrzeni ostatnich lat, czyli od marca 2023 roku, nie musi czekać do kolejnego automatycznego zapisu. Jeżeli chce zapisać się do PPK, no to wystarczy, że złoży swojemu pracodawcy odpowiednią deklarację i już będzie mógł oszczędzać w kolejnych, w kolejnych miesiącach. A dlaczego Pana zdaniem jednak duża część naszego społeczeństwa nie chce oszczędzać w PPK? No bo Wydaje się on mimo wszystko całkiem atrakcyjnym rozwiązaniem, bo my wpłacamy część składki, drugie tyle dokłada pracodawca, a dodatkowo mamy jeszcze od państwa taki bonus w postaci tak zwanej opłaty powitalnej czy premii rocznej. Myślę, że tutaj cały czas jest taki brak zaufania do, do systemu. Część osób nie ufa niczemu, co, co jest dodatkowe, co, co zwiększa też ich wynagrodzenie, zmniejsza też ich wynagrodzenie, które otrzymują w każdym miesiącu. Bo tutaj pamiętajmy, że mamy zarówno wpłatę pracodawcy, jak i wpłatę uczestnika. Część osób zapisuje się i dokonuje zwrotów, czy jest tym aktywnym uczestnikiem, ale wypłaca te środki. Traktuje w formie, to trochę jako lokatę. Jako lokatę, jako dodatkową premię, Którą, którą, z której korzysta. Natomiast część osób po prostu uznała, że to nie jest, nie jest to dla niego, czy dla niej. Tutaj myślę, że potrzebna jest też edukacja, ale też takie rozmowy z osobami bezpośrednio pomiędzy tymi osobami, które rezygnują, a kolegami, koleżankami z pracy, które zostały, czy znajomymi, którzy zostali w tej, w tej formie. No i też pokazanie tak, w takich rozmowach już nie z, w relacji pracodawca, tylko w takich relacji ze znajomymi, czy z, ze znajomymi z pracy, jak to wygląda, no bo to też często pokazuje tak naprawdę, jak to, ile te osoby zgromadziły przez rok, dwa, kilka lat, w zależności od tego, kiedy do PPK się zapisały. No i tutaj myślę, że potrzeba też czasu. Im mniej też jakichś z wielkich i rewolucyjnych zmian, też tym lepiej, no bo widzimy, że ten program funkcjonuje od, od lat. Jakichś takich przełomowych zmian nie, nie było i to dobrze, bo, bo tak jak powiedziałem, im mniej takich rewolucji, tym, tym lepiej dla takiego długoterminowego oszczędzania. A też pamiętajmy, że PPK jest tym rozwiązaniem, które jest właśnie długoterminowe. Czyli nie myślimy o tym w perspektywie roku-dwóch, tylko raczej w perspektywie kilku, kilkunastu lat, też w zależności od tego ile mamy ile mamy lat. Te dopłaty ze środków publicznych, one myślę, że powinny być zwaloryzowane, bo też te kwoty mogą dzisiaj nie być aż tak dużą zachętą, 250 zł na dzień dobry, czy ta wpłata powitalna, czy 240 zł dopłaty rocznej, one myślę, że dzisiaj już nie są aż tak dużym bonusem, chociaż oczywiście cały czas są i, i dobrze, że to funkcjonuje, ale myślę, że one powinny zostać zwaloryzowane, tak żeby ta e, korzyść jeszcze kolejna się pojawiła, żeby tutaj te zachęty były większe, z perspektywy tych osób, które oszczędzają, to warto może dodać, jeśli mówimy o premii rocznej, że ona właśnie jest wypłacana do 15 kwietnia na kontach wszystkich aktywnych uczestników PPK, ta premia się pojawi. Którzy spełnili warunki oczywiście w roku 25, bo tam trzeba było odpowiednią kwotę mieć wpłaconą na swój rachunek. Niespełna tysiąc złotych musi trafić na, na rachunek, w, w zeszłym roku musiało trafić, w tym roku to już jest nieco ponad tysiąc złotych, bo to jest liczone jako krotność odpłacy minimalnej i nieodpowiedni procent trzeba, nie, trzeba wyliczyć. Natomiast faktycznie jesteśmy na tym etapie, kiedy te dopłaty roczne za rok 25 trafiają. W tym roku Kordowa liczba uczestników. 2 miliony 400 tysięcy osób uczestniczących, oszczędzających PPK otrzyma taką, taką dopłatę. Za rok 2024 to było 2 miliony 170 tysięcy. Także widzimy ten wzrost. No i to też cieszy, to też pokazuje, że te osoby aktywnie oszczędzające w PPK, czyli też te, które nie, nie wypłacają tych środków, te dopłaty otrzymują w takiej, w, takiej, w takiej wysokości. Bo też pamiętajmy, że jeżeli ktoś dokonuje zwrotu w ramach, w ramach PPK, czyli tej wypłaty przed osiągnięciem to traci. roku życia, to traci między innymi właśnie dopłatę roczną, wpłatę powitalną, także tutaj też jest ta e, krótkoterminowa strata z perspektywy tego, e, co państwo dokłada w ramach tych zasileń publicznych. O emeryturach z Oskarem Sobolewskim rozmawiał Błażej Prośniewski, a ja patrzę na zegar, to już 35 minut po godzinie 23. Wieczór w Polskim Radiu 24. A my powoli zbliżamy się do końca naszej dzisiejszej audycji. Przypominam, Wielki Piątek, jutro Wielka Sobota, no i Święta. A dzisiejsze wydanie wieczorne przygotowali Paulina Olak i Rafał Roślik. Zrealizowali Eldar Pedorenko i Paweł Szymankiewicz, a ja Paweł Wojewódka. Dziękuję Państwu za uwagę. Zostańcie z Polskim Radiem 24 i wszystkim Państwu życzę spokojnych, miłych, sympatycznych. Witam Państwa, Sylwia Sułkowska. Wielki Post i Triduum Paschalne mają swoją wyjątkową przestrzeń dźwięków: pieśni pasyjne, nabożeństwo gorzkich żali, muzyczne medytacje nad męką Chrystusa. To właśnie muzyka często prowadzi nas głębiej niż same słowa. Porusza serce, pomaga zatrzymać się przy krzyżu i odkryć, że historia Wielkiego Piątku dotyczy także naszego życia. O tym, jak muzyka może pomóc nam przeżywać tajemnicę męki Chrystusa, porozmawiam dziś z moim gościem, kompozytorem, dyrygentem i pedagogiem, jednym z najważniejszych współczesnych twórców muzyki sakralnej w Polsce, profesorem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, założycielem oraz dyrektorem artystycznym i dyrygentem Chóru Katedry Warszawsko-Praskiej Muzyka Sakra, profesorem Pawłem Łukaszewskim. Witam serdecznie. Witam serdecznie Panią redaktor, witam Państwa. Wielki Post i Triduum Paschalne mają swoją bardzo charakterystyczną ścieżkę dźwiękową. Co wyróżnia muzykę tego czasu w Kościele i dlaczego właśnie ona tak mocno towarzyszy rozważaniu męki pańskiej? No, myślę, że na początek y, powinniśmy powiedzieć o polskich y, dawnych pieśniach y, wielkopostnych które są naprawdę wyjątkowe, wyróżniające się, bardzo piękne, doskonale skomponowane, mają głębokie teksty i rozbrzmiewają w Kościele. Różnie to bywa z innymi okresami. Mamy dużo muzyki nowej, nowoczesnej, ale jednak w czasie Wielkiego Postu powracamy do tych polskich pieśni pasyjnych, Powracamy również do gorzkich żali, wspomnianych przed chwilą, które też są w całości śpiewane. To jest nasza tradycja, ale też taka ludowa pobożność, która wybrzmiewa z tych pieśni właśnie. Muzyka może pomóc człowiekowi zrozumieć lub przeżyć tajemnicę krzyża głębiej właśnie niż same słowa. Co w muzyce sprawia, że potrafi ona dotknąć doświadczeń tak trudnych jak cierpienie, ofiara czy śmierć? No te zagadnienia bardzo szerokie, takie powiedziałbym na temat pewnie co najmniej jednego doktoratu, ale z pewnością muzyka pomaga słowom. I unosi te słowa. Myślę, że twórcom muzyki sakralnej, ale także i wykonawcom wokalnej muzyki sakralnej przyświeca właśnie ten cel, że poprzez muzykę, czy nawet poprzez dźwięki, które są zawarte w danych utworach, możemy bardziej przeżyć i zrozumieć tą tajemnicę. Nie tylko zresztą w muzyce wielkopostnej, ale w ogóle w muzyce sakralnej. Muzyka pomaga i dociera głębiej. Dzięki właśnie muzyce człowiek może głębiej sięgnąć tego ideału, który jest zawarty właśnie i, i przesłania płynącego z tekstów. Tutaj można by powiedzieć dzięki muzyce, ale ja wolę powiedzieć dzięki dźwiękom i to niektórym wybranym, właściwym dźwiękom. Chyba też taką rolą kompozytora jest, żeby znaleźć właściwe dźwięki do tego odpowiedniego słowa, tak żeby ukazać to, co jest tam zawarte w tym słowie i przesłanie, a w ogóle to, co jest między też słowami. W swojej twórczości często sięga Pan Profesor po teksty liturgiczne, biblijne. Co dla kompozytora jest takim największym wyzwaniem, gdy próbuje przełożyć tak głęboką treść na język muzyki? Rzeczywiście zawsze szukam i bardzo dogłębnie wnikam w różnego rodzaju teksty Najczęściej y, korzystam z Liber Usualis, to jest y, skarbnica chorału gregoriańskiego i łacińskich tekstów. I często zdarzało mi się komponować utwory do tekstów wielkopostnych, a nawet y, do tekstów z Wielkiego Tygodnia. I tutaj y, chciałbym zauważyć y, zarówno Wielki Piątek i Wielką Sobotę, to są takie dwa bardzo ważne dla nas dni, kiedy organy w Kościele już milczą. Wiemy, że nie śpiewamy w Wielkim Poście Alleluja, nie ma glorii w mszy. To zadumanie, ta refleksja, to zatrzymanie, które dzięki dźwiękom możemy osiągnąć, daje nam szansę na to, żeby jednak troszkę głębiej przemyśleć sens który wypływa właśnie z tych łacińskich tekstów, i tutaj możemy powiedzieć na przykład o responsoriach, o ciemnych jutrzniach. Są to takie bardzo znane słowa, jak ovos omnes na przykład, czy Stabat Mater. To jest forma bardzo często uprawiana przez kompozytorów, sekwencja, jedna z nielicznych sekwencji funkcjonujących obecnie w liturgii którą pięknie opracował i skomponował Karol Szymanowski właśnie jego Stabat Mater do tekstów w języku polskim to jest no myślę, że najważniejszy utwór pasyjny w ogóle w historii polskiej muzyki sakralnej. Czy komponując muzykę sakralną, myśli pan profesor bardziej o liturgii, modlitwie czy o słuchaczu koncertowym? Czy te trzy przestrzenie można ze sobą połączyć? Myślę, że można je połączyć i staram się, żeby z jednej strony muzyka była artystycznie interesująca, ciekawa, z drugiej też i głęboka. No, wydaje mi się, że to jest rolą kompozytora, żeby trafić do jak najszerszej rzeszy odbiorców, a jednocześnie nie upraszczać specjalnie tego, co się komponuje, tylko raczej tymi swoimi dźwiękami pomagać właśnie w skupieniu, w kontemplacji, w przeżywaniu. No i mam takie doświadczenia ze strony słuchaczy, którzy dobrze odbierają to, co proponuję, a ja jednocześnie muszę podkreślić, że jestem szczery i nie robię niczego dla publiczności. Przede wszystkim no, piszę dla siebie, piszę dla Pana Boga. To jest też w pewnym sensie moja modlitwa. Uważam, że za pomocą własnych dźwięków mogę tą modlitwę prowadzić lepiej niż gdybym to robił. Inaczej, przy pomocy słów. Muzyka niesie słowa, muzyka niesie słowo i dzięki temu to słowo staje się pogłębione. Jego sens i przesłanie dociera lepiej i głębiej do człowieka. W muzyce związanej z wielkim postem często pojawia się... Cisza, powolność, oszczędność środków. Czy to świadomy język muzyczny, który pomaga wprowadzić słuchaczy w modlitwę i kontemplację? Ja uważam, że im mniej dźwięków, tym lepiej w ogóle. Tak jak za dużo słów też nieraz nie pomaga. Czasem wystarczy kilka dźwięków, ale odpowiednio dobranych i połączonych ze sobą, aby stworzyć wrażenie takiej głębi i to jest myślę, że takim naszym nieustannym poszukiwaniem tych właściwych dźwięków, żeby ukazać to, co jest zawarte w przesłaniu płynącym z całego okresu Wielkiego Postu czy też z Wielkiego Tygodnia. Ja akurat ze swoim chórem uczestniczę w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia, ale Myślimy już bardziej o Wielkanocy i o Zmartwychwstaniu, ponieważ Wielka Sobota wieczorem to już jest Wigilia Paschalna. I to milczenie i to zatrzymanie kończy się w momencie, kiedy śpiewamy Alleluja. Pierwsza Alleluja po tych 40 dniach Wielkiego Postu. Polska ma niezwykle bogatą tradycję pieśni pasyjnych. To już padało w czasie naszej rozmowy, choćby nabożeństwo gorzkich żali. Czy ta tradycja inspiruje współczesnych kompozytorów muzyki sakralnej? Miałem doskonałe doświadczenie przy nagrywaniu płyty z gorzkimi żalami skomponowanymi przez profesora Stanisława Moryto, nieżyjącego już kompozytora, który był rektorem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopena. Bardzo blisko przyjaźniliśmy się, dla mojego zespołu dużo skomponował i powierzył mi właśnie swój rękopis gorzkich żali. Taka płyta powstała z udziałem solistów, chóru, organów i zespołu instrumentów dętych blaszanych. Myślę, że gorzkie żale zbyt często nie są przez kompozytorów uprawiane i komponowane. Tym bardziej więc Gorzkie Żale Stanisława Moryto warto o nich wspomnieć, a przecież tradycja narodziła się w Warszawie, w Kościele Świętego Krzyża. Dlaczego te pieśni, mimo że powstały setki lat temu, wciąż poruszają współczesnego człowieka? Poruszają, mimo że ich teksty są nieco archaiczne i można by powiedzieć nieraz niezrozumiałe, ale nie wszystko musi być zrozumiałe, co jest przestrzenią sakrum. Nawet ta przestrzeń sakrum musi być pewną tajemnicą. Musi być niedopowiedziana, gdyż jest związana nie z nauką i wiedzą, ale z wiarą. I tutaj na pewno odśpiewywanie czy udział w śpiewaniu gorzkich żali pomaga nam w przeżyciu tego czasu właśnie Wielkiego Postu. No i na pewno tą tradycję należy pielęgnować. Należy pamiętać o gorzkich żalach i o tych pieśniach, które są bardzo stare, a jednocześnie są naszą kulturą, naszą tradycją właśnie. Jak dziś pisać muzykę o męce Chrystusa, aby była wierna tradycji Kościoła, a jednocześnie przemawiała do współczesnego człowieka? Przyświeca mi taki cel, aby nie szukać specjalnie rozgłosu w tym, co komponuje. I przede wszystkim myślę, że założenie takie podstawowe to nie eksperymentowanie i nie sztuka dla sztuki. To nie powinna być sztuka dla sztuki. Jestem przekonany o tym już po wielu latach jednak funkcjonowania jako kompozytor, że tym celem jest coś innego, o wiele głębszego i to jest misja. A więc komponowanie muzyki sakralnej jest to też powołanie. I tutaj należy na drugi plan przenieść sprawę związaną ze sławą czy z splendorem czy rozgłosem. To przychodzi. Nie trzeba specjalnie zabiegać, muszę powiedzieć, że ja chyba mam to szczęście, że nie muszę takich działań prowadzić, a jednocześnie czuję, że to co robię jest potrzebne i rozpoznawalne. I myślę, że to jest ta sprawa podstawowa, czyli szczere komponowanie dla siebie i dla Pana Boga, a nie po to, żeby się przypodobać czy modom, czy czasom, czy nawet oczekiwaniom. Te oczekiwania słuchaczy nawet mogą być też błędne. Słuchając tego, co pan profesor mówi i mając też y, świadomość tej misji, a także taką pokorę, myślę, że też mogło tak być, że nieraz te sytuacje tworzenia tej muzyki mogły samego pana prowadzić do takiego głębszego przeżywania tajemnic wiary dzięki właśnie tej muzyce. No wierzę, że tak jest. Rzeczywiście skomponowałem dosyć dużo utworów o tematyce pasyjnej, wielkopostnej, chociażby Via Crucis. To jest duża forma z solistami, chórem i orkiestrą, trwająca niemal godzinę. Ten utwór był wielokrotnie prezentowany i w Polsce, i za granicą, w Europie, w Stanach Zjednoczonych, gdzie spotykał się z bardzo dobrym przyjęciem, a wszystkie teksty są w języku łacińskim. I jednak mimo to, że łacina może stanowić pewną barierę, to z drugiej strony ta tajemnica, która jest właśnie zawarta w tekstach łacińskich, no myślę, że została odpowiednio ukazana właśnie przy pomocy dźwięków, czy akordów, czy melodii. Zresztą nieraz też czerpie właśnie z polskich pieśni wielkopostnych. No wspomniałem też o Stabat Mater, chciałem wspomnieć, o responsoriach z Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty. To jest ogromna skarbnica i to też komponowałem na zamówienie zespołu z Londynu. Tam też te utwory zostały nagrane. No i tak jak obserwuję na serwisach streamingowych, to właśnie one cieszą się największym powodzeniem wśród słuchaczy. Czy ma pan profesor wrażenie, że współczesny człowiek, często żyjący w pośpiechu, wciąż potrafi zatrzymać się przy takiej muzyce? Oby tak było, bo rzeczywiście y, dzięki muzyce y, możemy wpływać na percepcję przepływającego czasu, a my w, obecnie w naszych czasach tego czasu nie mamy. Ciągle się spieszymy, ciągle jesteśmy zaganiani. Trafia do nas bardzo dużo informacji, zarówno z mediów, jak i z internetu. I to jest dużym problemem, aby zatrzymać się na chwilę właśnie. Aby zwolnić, aby odetchnąć, zaczerpnąć świeżego powietrza. Inaczej można powiedzieć, aby zacząć myśleć również. Bo to wszystko, co nas bombarduje i zaskakuje, powoduje, że my nie mamy czasu na refleksję. W ogóle dzięki świętom, dzięki temu, że mamy Wielki Post, dzięki temu, że mamy muzykę sakralną, ale tu podkreślę dobrej jakości, dobrą muzykę sakralną, dobrze skomponowaną i dobrze wykonaną, możemy inaczej odbierać to, do czego nas nakłania właśnie tajemnica śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Przede wszystkim powinniśmy znaleźć czas na to, aby zapomnieć o tych wszystkich naszych codziennych obowiązkach, czynnościach, telefonach, rozmowach, mailach, aby właśnie zwolnić i zagłębić się w tajemnicę. a dzięki muzyce sakralnej, również dzięki muzyce pasyjnej mamy taką szansę. O tym powinniśmy pamiętać i nie powinniśmy się zamykać. Tak sądzę przynajmniej, ja tak robię. Nie zamykam się na muzykę, bo ona pomaga w skupieniu, w kontemplacji, w modlitwie, w rozmowie z Panem Bogiem. szczególnie ta wielkopostna, pomaga nam odkryć, że krzyż jest nie tylko wydarzeniem historycznym, ale także dotyczy naszego życia. O tym powinniśmy pamiętać, bo to życie jest krótkie, jak wiemy. Natomiast proszę też pamiętać o tym, że sztuka jest wieczna. A więc sztuka i krzyż razem dadzą nam więcej niż to nasze życie, które może być czasem płytkie i marne. Muzyka od wieków pomaga człowiekowi zatrzymać się nad tajemnicą krzyża, tam gdzie słowa często okazują się niewystarczające. Dźwięki potrafią otworzyć przestrzeń ciszy, refleksji i modlitwy, prowadząc nas głębiej w doświadczenie Wielkiego Postu i Wielkiego Piątku. O tym, jak muzyka może stać się drogą przeżywania męki Chrystusa, opowiadał dziś mój i Państwa gość, kompozytor, dyrygent, pedagog, profesor Uniwersytetu Muzycznego Frederyka Chopina w w Warszawie, założyciel oraz dyrektor artystyczny i dyrygent chóru Katedry Warszawsko-Praskiej Muzyka Sakra, profesor Paweł Łukaszewski. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas, a do usłyszenia mówi Sylwia Słułkowska. Ogłoszenie społeczne. Uwaga, uwaga! Tylko u nas najlepsze promocje i szeroka oferta! Braków dostępności, wysokie krawężniki, wąskie alejki, brak drzwi automatycznych, podjazdów i czytelnych oznaczeń produktów. Nie czekaj! Oferta dostępna do wyczerpania zapasów cierpliwości. Bariery powinny być historią, ale wciąż są codziennością dla nas wszystkich. Przejdź do epoki dostępności z Fundacją Avalon. Więcej na www.fundacjaavalon.pl Kampania współfinansowana ze środków PFRON. Ogłoszenie społeczne.